Już za chwilę, w 27 odcinku Webskich Chłopaków, efektywnie i w nowych szatach, czyli o redezajnie O2 i antywebu, w przyszłości interfejsu. Najefektywniejsze zarządzania w społecznościach i jak zawsze nasze ulubione narzędzia. Witamy w Webskich Chłopakach, to odcinek numer 27, A przed Wami Dawid Pacha, socialduddy.pl New Agency. Kamil Dziadkiewicz, social.pl i agencja Social 5. I Michał Juda, Showroom showroom.shwrm.pl Hello! <grym> Okej, okay, więc zalała nas fala redesignów w sieci. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, ale mówimy w tym momencie o, o miejscach, które nie zmieniały się przez dłuższy czas, tak prawda? Dzisiaj Gigant gigant.o2.pl um, Pokazał swoje odświeżone oblicze. I co myślicie? Jak patrzycie? Czy wiesz, ja za bardzo nie wiem do czego to porównywać, bo na no, 2.pl nie byłem od trzech lat, chyba? No, to możemy sobie zaraz zobaczyć w Archive.org, jak jeszcze. Och, to takie. Wiktorski thing to Do, tak, zróbmy to. Dwa? Endless Scrolling to jest dosyć nietypowy jak na tego rodzaju serwis. Nie, nie widziałem tego ani na gazecie.pl, ani na Onetie. Jednym portalem portalem, który to robi. A nie, Endless? Chyba nawet nie. Na, na temat w każdym razie, na temat ma strasznie długi scrolling. Nie wiem, czy ma Endless scrolling. Hmm, ciekawe. Nie, jakoś nie mogę się dostać do historii o 2 Jestem przekierowany, by nie chcieli. Ciekawe żeby... jest to, że w głównym menu po lewej stronie próbujesz kliknąć zakładkę, na przykład pudelek. Wydawać by się mogło, że powinna ci się zmienić ten cały headline. Tymczasem przechodzisz tak. na nową stronę. No, generalnie jest, jest endless scroll, który wydaje się, że nie pasuje do tego typu portali, które jadą na centralnie na, na liczbach mm -hmm. odwiedzin, liczbach odsąd, stron i tak dalej. No, ale właśnie z drugiej strony ten górny, jest taka górna wstęga, gdzie można sobie wybrać kategorię, czy to ma być Warszawa, Puderek czy coś, która już przekierowuje do konkretnego, e, konkretnego serwisu, mimo że UI wskazywałoby, że to zmieni po prostu dynamicznie, pobierze Ajaxem, najnowsze newsy. No, mi się... Nie, nie powiem, żebym był hard userem O2, natomiast uważam, że zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Jest, jest tak jakby, nie wiem, czy ja na przykład O2 i serwisy O2 zawsze kojarzyłem z takim mocnym bałaganem, żeby nie użyć innego słowa na tak, B tak. na stronach. Natomiast teraz wreszcie wziął się za to ktoś, kto lubi trochę bardziej proste linie i po prostu proste układy. Kontentu jest pełno mm, tak. i tutaj nie da się, e, nie, nie wiem, czy jest, czy, czy jest drugi portal, na którym tyle na, na stronie głównej jest zajawek i, i, i linków. Zresztą no taka jest też charakterystyka O2 w ogóle. Tak naprawdę jak, no nie wiem, ja tak właśnie się zastanawiam nad tym O2 i wydaje mi się, że jeśli chodzi o serwisy wertykalne, to chyba nie ma, nie ma drugiego takiego serwisu, który byłby tak mocny w tych wszystkich pejczach. Mm -hmm. przecież wa warsza warszawski serwis jest zupełnie, zupełnie odrębnym serwisem, tak jak na gazecie gdzie, tak. gdzie to są, albo na onecie, gdzie to jest kobieta, onet, kobieta, mm -hmm. wp albo coś, przepraszam e tutaj mamy rzeczywiście oddzielne serwisy no i oni po prostu na strona główna jest takim gatewayem do tych wszystkich serwisów co mnie też na, w tym nowym układzie odwa zaciekawiło jest guzik lubię to który jest nad nad logo, którego dotychczas mm -hmm. chyba tam nie było, bo gdyby był, to nie sądzę, żeby liczba fanów tego, jakby nie patrzeć, jednego z głównych polskich portali, wynosiła półtora tysiąca fanów i też dzisiaj widziałem, że Michał Brański na Facebooku potwierdził, że to nie przypadek i że Facebook w O2 będzie lepiej wykorzystywany i że tak jakby chcą stworzyć, no, ten fanpage też rozwinąć. Nie wiem, czy obserwowaliście jak gazeta.pl wrzuciła, lubię to pod swoje logo, jak tak naprawdę to im zrobiło, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy fanów w nie tak, nie tak, długim czasie i ja też mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że lubię to przy logo, naprawdę to jest jedno z u nas w showroomie ze źródeł lajków takich organicznych, to jest jeden, ten jeden, jeden likebox jest bardzo, bardzo ważnym źródłem, także... Ja tylko się zastanawiam, dlaczego to logo w gazecie.pl jest takie czarne, czy logo, przepraszam, like, bo, likebox jest takie czarne no ale to już widocznie i teraz ja spróbuję się odnieść z tego, co pamiętam, do tego, co powiedzieliście. Po pierwsze, jakby to, że strona pierwsza jest hubem, który nas później przenosi w inną rzeczywistość, potwierdza jednak pewną logikę, którą grupa O2 konsekwentnie um, buduje, tak? że to są niezależne własności, które każda z nich zbiera swój fame, w pewnym sensie. Rozumiecie, co mam na myśli? I że one rzeczywiście są nie, niezależnymi, bardzo w niektórych przypadkach silnymi, jak powiedziałeś Michał, tworami, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli chodzi o ilość kontentu w jednym miejscu i zagęszczenie może tych news, headline'ów, tak, to y, jak ja bym sobie pewnie marzył portal, to pewnie bym sobie nie wymyślił, żeby było tak gęsto. Z drugiej strony, kiedy na chwilę wpadłem na O2 dzisiaj, żeby zobaczyć nowy design, to kliknąłem na 3 czy 4 linki, mm -hmm. ponieważ to działa, tak? Więc jakby też nie należy chyba dobrego przedsiębiorcy karcić za to, że robi coś, co działa. Ale ta ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że chyba y, niektóre z tych boksów są generowane, jakby to powiedzieć, nie są moderowane, mm -hmm. <laughs> ponieważ na stronie głównej mm -hmm. aktualnie wyświetla mi się link do pełnego odcinka, czwartego odcinka gry o tron z lektorem.pl mm -hmm. z wrzuty. <głos> co pewnie nie jest specjalnie politycznie yy, i prawnie poprawne no ja znowu widzę dużo, no, dużo golizny yy. może to jest dopasowanie pod względem wcześniej odwiedzanych stanów <głos> zwłaszcza, że mnie nawet, się wyświetla, każdy jest homofobem nawet jeśli jest gejem nawet, <głos> nawet jeśli jest, to mimo no wszystko nie ma tam zapytania o to, czy ja mam 18 lat, więc no tak, ale to niestety. No ale to już może standardy się zmieniają. Poza, jeszcze, o, przepraszam, jeszcze chodzi, jeśli chodzi o Likebox. Oczywiście, prominentne miejsce Likeboxa jest bardzo ważne. Natomiast to jest chyba pierwszy raz, kiedy widzę, że dostaję lepsze miejsce, jest lepiej spozycjonowany niż logo portalu. Mhm. To, jest chyba, to jest najważniejsze, ten róg jest najważniejszym miejscem na każdej stronie zawsze wszędzie. I to moim zdaniem naprawdę mocno świadczy o tym, że, że coś się ruszy. Pamiętajmy, że Twój przykład z gazetą jest oczywiście racją, dlatego że umiejscowienie tego przycisku w interfejsie miało znaczenie, natomiast to jest też bardzo solidnie i w przemyślany sposób prowadzony fanpage. I jakby te dwie rzeczy muszą się ze sobą spotkać, żeby, żeby to się później tak skończyło, jak się skończyło z dla gazety. Też... Dzisiaj obserwowałem komentarze ludzi pod właśnie informacją o nowym o i, mhm. i to, jest, to jest też taka kwestia związana z każdym redesignem. Na przykład bardzo dużo ludzi narzeka, że poczta była dotychczas, logowanie do poczty dotychczas było po prawej, gdzieś tam wysoko, teraz jest po lewej, nikt się nie może do tego dostać i ludzie, ludzie strasznie narzekają. No i to jest taki tak naprawdę odwieczny, odwieczny problem redesignu. Czy staramy się e, zachować zachować jakieś paterny ludzi, którzy dotychczas byli naszymi użytkownikami, czy staramy się je zmieniać? Tak. Hmm. Zapytajmy no i... twórców Windows 8. <laughs> o nie, przepraszam, nie pracuję już w Microsoft Także no zawsze, zawsze na początku tak. jest trochę, trochę krzyku, później ludzie się przyzwyczajają. Oczywiście. No i też możemy też nawiązać teraz w takim razie do redesignu, który miał miejsce w zeszłym, w zeszłym tygodniu, czyli antywebu. Tak. A tutaj mm -hmm. e, rewolucja była chyba Spole. jeszcze większa. Absolutnie. Nie, no, to tak, był bardzo głęboki redesign, zdecydowanie. I co, co sądzicie? I spoglądamy po raz kolejny po tygodniu i nie zmieniło się nic. Myślałem, że kilka małych poprawek takich jak zbyt mała czcionka, nieczytelna czcionka zostanie szybko wprowadzonych. Ale niestety. Ja zarobiłem Disa od y, Grzegorza y, za y, moje uwagi, natomiast nie zmienię zdania. Dbać, tak, o to ciekawe. Y, y, paleta barw i rozwiązanie, i basically, rozwiązanie, które tworzy head y, ten mhm. y, Antyweba, jest moim zdaniem za, zapożyczone, czy też przypadkiem. Ktoś może odrobinę się zapatrzył na The Verge. Tak mi się wydaje. jakby mm -hmm. Mam prawo do swojej opinii i przy niej zostanę. I druga rzecz. I to są dwie rzeczy, które wszyscy powtarzają. Cała reszta jest kierunkiem, jest właściwym kierunkiem. Ale jeżeli jest za mała czcionka, to ja się męczę. I dlaczego jakby Przecież jesteśmy w XXI wieku. Niech czcionka będzie duża. Wiesz, problem polega na tym, że czcionka jest mała jeszcze jest wąska do tego. Jest dosyć ciasna, to prawda. Tak. Ja, wydaje mi się, że ten, ten, ten redesign... Ale jest ładnie, w sensie tak, ja jest, tego nie nie Jest, nie estetycznie jest naprawdę, bardzo ładnie. naprawdę się, jest ładnie. Może tutaj, nie może jestem zbyt czepliwy, nie podobają mi się trochę te cienie, które są dookoła zdjęć, takie szarości. Uważam, że to już wyszło z mody i na to, na to była, była kiedyś moda, teraz w tej chwili niekoniecznie. Ale patrząc na te dwie rzeczy, teraz przyszła mi jeszcze jedna do rzeczy, rzecz, o której żeśmy rozmawiali jakiś czas temu. Wiecie co? Czy to nie jest trochę tak, że najważniejszym elementem dla portalu stał się skimming newsów że jednak to z jaką prędkością możemy bardzo dużą ilość headline'ów przejrzeć jest tym kierunkiem, który jest dla klikalności i później w związku dla opłacalności portalu rzeczą najważniejszą, bo gdzie nie spojrzymy jednak jest, jest ten kierunek nie? jak nie. najwięcej informacji duży headline tak? być może nawet ten mały tekst tego, tego <śmiech> artykułu jest w pewnym sensie ukłonem w stronę kliknij, a nie mhm. tutaj przeglądaj, a tam jak klikniesz to sobie zobaczysz po ludzku. Może, mhm. może to też o to chodzi, no bo przecież nie, nie ma co się obrażać na to, że kliknięcie w ten artykuł jest ważne dla, dla, dla wyników portalu. Tak, natomiast znaczy mnie trochę denerwuje na niektórych stronach i to jest też trochę to jest coś, co mnie denerwuje też na Antwebie to jest tak jakby takie podejście, do, podejście takie, że wszyscy mamy wielkie ekrany i że wszyscy oglądamy to na 26 calowych <grym> monitorach zewnętrznych. Bardzo składowo. Generalnie Mówi. dla mnie, jeżeli no nie uszczkujmy się na AntyWeb z serwisem kontentowym i ja tu przychodzę czytać teksty. Grafiki są ważnym elementem, ale no jeżeli no wiecie o co chodzi, tak? tak? Tak jakby jeżeli ja otwieram artykuł i na początku muszę przeskrować cały ekran w dół, bo mam na początku wielkie zdjęcie. Moim zdaniem, nie wiem, może na iPadzie to lepiej wygląda, ale na, na, na laptopie z 14 mi się wydaje, że to nie jest do końca, do końca dobrze przemyślane i ja bym się poważnie nad tym zastanowił, bo naprawdę ciężko się, ciężko się czyta, znaczy no, ciężko się wchodzi na tekst do czytania, i kiedy trzeba po prostu zeskrować wielką grafikę i mam wrażenie, że to jest po prostu trochę tak, że właśnie się projektuje wszystko na dużych ekranach, Później, później, a ludzie korzystają często z, po prostu przecież z laptopów. No i czcionka też moim zdaniem jest troszkę za mała. I też mam trochę problemy, mimo że ze wzrokiem mam okulary z odpowiednią wadą wzroku, to, to nie jest tak, tak łatwo mi to, to wszystko przeczytać. Natomiast. Na z tego, co powiedzieć, wręcz powiedziałbym, że wolałbym, żebyśmy się zdecydowali na ten laidback back interfejs, na ten telewizorowy interfejs i go y w sposób responsywny układali wewnątrz yy, przeglądarki, niż iść w drugą stronę i zagęszczać tekst coraz mocniej. No, tak, tak, tak, tak, tak, Natomiast na, na pewno to trzeba powiedzieć to, że yy, redesign, za, za redesign, na pewno, na pewno Grzesiek Marczak i ekipa, mm -hmm. która z tym stała ma jaja, bo mm -hmm. naprawdę to jest rewolucyjny redesign. Świetnie to wygląda też na mobilnych urządzeniach, nie wiem czy mm -hmm. sprawdzaliście, tak. ale jest naprawdę super responsywny i, tak. yy, i bardzo fajnie to działa. Dlatego, no, nawet jeżeli są jakieś elementy, które nam się nie podobają, to szapoba, bo to jest, to jest zmiana o po prostu 360 stopni. No. Change or die, change or die. Ja chciałbym też skomentować jedną rzecz. Tu w tym serwisie również mamy do czynienia z dosyć ciekawym ułożeniem loga, które jest na reklamie Nokia Lumia. No ale, też, ale też pamiętaj, że AntyWeb zawsze miał tę w pewnym sensie metką, logo było pewną metką, która była naklejona po mhm. na no skosie to dokładnie, to jest, I jakby taka metka. Tutaj jest kontynuacja jakby trochę tego, tej logiki i z to mi się też jakoś łączy też, ciekawe jest też to, że nie wiem czy widzieliście że się pojawił antyforum, które jest takim forum, które de facto de facto zbiera po prostu komentarze z poszczególnych artykułów i ciekawy jestem, czy to, jak to będzie. Czy, czy, czy zmieni się na przykład pattern ludzi korzystania z, z Antywebu, że będą bardziej wchodzili poprzez dyskusję, patrzyli, nie wiem, co ludzie komentują, o czym ludzie dyskutują, i, i wtedy. Ale to wchodzili. nie jest antyforum.pl. Nie, nie, antyforum link jest nie, nie, nie, to na górze po prostu i masz, okay. e, masz po prostu linki do artykułów, <głos> i niżej komentarze, więc to jest takie de facto. Nie wiem, nie wiem, czy można to nazwać forum, tak naprawdę, no bo. Mówimy o liście artykułów i liczbie komentarzy przy nich. Jestem ciekawy, czy, czy to jest jakiś, nie, jakiś większy plan antywebu. Jeżeli jest, to jest słuszny, bo ostatnio jeden z twórców Diverge powiedział, że dobrze wymyślone inicjalnie, znaczy początkowo <śmiech> grupy w, w ramach forów Diverge'a. Przynoszą ogromną część ruchu mm -hmm. wewnątrz Dyvedra. A w ogóle browsability i average time spent, forum jest jednak nadal tą formułą, która się sprawdza. Wbrew temu, że wiele osób chciałoby zamordować w ogóle pojęcie forum i uznać je za dwudziestowieczne, <śmiech> śmiesznie to brzmi, to, to wydaje mi się, że wciąż jednak. Jest taka grupa ludzi, która dzieje się bardzo komfortowo w, zarówno w takim interfejsie, jak i w logice forów. internetowych. Tak, tylko na dywerju forum to jest chyba z tego, co ja kojarzę trochę, i in... chociaż tutaj też chyba można zakładać, bo tam to nie są tylko te dyskusje o, o tekstach, tylko tam można po prostu założyć post, tak? Tak. I to jest Który... następna rzecz, która ja uważam, no, że no, okay, te, polskie by... portale mogłyby e, ruszyć, dlatego, że ja uważam, że tak zwane dziennikarstwo obywatelskie, które było modne przez 30 minut, to nie o to chodzi, że ono się nie sprawdzi, bo ono nie ma sensu. Chodzi o to, że właśnie musi za nim ta pierwsza siła stanąć dobrego internetowego medium, która będzie pozwalała jakby w pewnym sensie koegzystować tym dwóm formułom tak, niektóre artykuły z Diverge, które zostały napisane w ramach takiej formuły, wchodzą na głównego Divergea, a niektóre mają więcej komentarzy niż wiele głównych no artykułów Teraz na... widzę, że Wanteu też można zdać nowy temat, który nie, nie będzie artykułem, więc y, na pewno patrzyli na Divergea. no ale nic nie dziwnie. Nie, ale nie, na... jakby ten znowu, żebyśmy mieli jasność, jeżeli ktoś patrzy na Divergea, to patrzy we właściwym kierunku, więc Jasne. nie ma w ogóle wstydu, tak? Diverge jest jednym z najbardziej błyskawicznych sukcesów. W tej branży w ciągu ostatnich, nie wiem, pięciu lat, bo była nieruchoma przez długi czas w Ameryce. I to, że Diverge oczywiście z dwoma founderami, którzy mieli ogromne doświadczenie, tak? Ale jednak zrobił karierę w sposób błyskawiczny. To było niesamowite. Mm -hmm. Więc jakby nie ma tutaj absolutnie żadnego żadnej pretensji o to. Tak, a, a propos zgapiania, to jeszcze kończąc ten temat, chciałem krótko, o, o tych o tej wojnie, która się w interfejsach toczy, czyli czy interfejsy komputerowe wciąż powinny się odnosić do realnej rzeczywistości i wyglądać jak rzeczywiste przedmioty, czy też próbować nas oswajać ze sobą, udając rzeczywistość, czy też płaskie interfejsy, których moim zdaniem najwybitniejszym przykładem jest jednak mimo wszystko Windows Mobile i Windows 8 za nim, która z, tych logik, która z tych logik jest właściwa, czy też przyszłościowa? Tutaj dodam tylko, że dużo jest mowy o tym, że Jonathan Ivey, czyli odpowie, główny odpowiedzialny za interfejsy całe dla Apple a aktualnie, a wcześniej designer wszystkich hitów Apple'a, jeśli chodzi o hardware, um, podobno planuje spłaszczać iOS'a, tak? A być może iOS X, co za tym idzie. I teraz. Mówiąc jednocześnie, że nie chcę na naśladować Windowsa. Mhm. I teraz moja jedyna wątpliwość, jeśli chodzi o naśladowanie rzeczywistości, które po angielsku to, to się bardzo ładnie nazywa skewmorphism. Więc moja jedyna wątpliwość jest taka, że te symbole, które odnoszą się do rzeczywistości bardzo szybko się starzeją. I Jeżeli miałby to być skewmorphism, to musi to być skewmorphism wiecznie updateowany, bo jak żeśmy kilka odcinków temu powiedzieli, symbol dyskietki, który ma coś zapisać, jest nieczytelny dla bardzo wielu już osób, które w życiu dyskietki nie widziały na oczy. Um, ale co sądzicie? Płasko, digitalnie i w pełnej wolności, czy odnosząc się do rzeczywistości? Yeah. Ja mam, znaczy, nie bo ja z iPhone'a korzystam od, od kilku miesięcy, a on jest tak jakby ten iOS obecny jest takim świetnym przykładem, tak, że Newsstand jest rzeczywiście półką z gazetami i tak dalej, i tak dalej. To po prostu są, kalendarz jest kalendarzem skórzanym, otwieranym, czyli są jawne przeniesienia rzeczy z rzeczywistości. I jak ja o tym myślę, to mi się tak wydaje, że to jest trochę pod Amerykanów robione. W sensie, że oni jakoś, nie wiem, mam takie wrażenie, że, że ta nacja lubi lubi takie jasne, nie wiem, może mi się tylko wydaje, nie, nie mam zupełnie, zupełnie zielonego pojęcia jak naprawdę jest, ale mam wrażenie, że jakoś oni właśnie, dle, może też dlatego trochę pokochali iPhone y i iOS, y, że to jest rzeczywiście takie przeniesienie tego, co znają z rzeczywistości na komórkę i gdyby iOS od początku wyglądał tak jak Win, Windows Mobile, czy żeby to były kafelki mm. zupełnie okay. niezwiązane z rzeczywistością, to nie wiem, czy tak łatwo byłoby tylko może, zrobić jeżeli w 2007 musieliśmy z czymś kogoś oswajać to może w 2013 i 2014 czas, żeby Znaczy czas uznać, że ci, którzy używają iPhone'a są już przyzwyczajeni do tego, co to znaczy kalendarz i co on robi mhm. i że może jest moment, kiedy jest szansa zerwać tylko właśnie, czy uważamy, że warto jest zrywać z tymi więziami może one są fajne, może są jakby, wiesz, komfortingi, miłe wiesz? i no ja nie wiem. Jest, tak ja jak... na, na OSX-ie nienawidzę tego. Po prostu tego nienawidzę. Uważam, że jest głupie, nie ma sensu i każdy zbędny, wyświetlany piksel jest zupełnie niepotrzebny w tym miejscu. Warto zwrócić uwagę na to, że jednak deweloperzy wielu aplikacji na ios w ogóle nie poszli za tym trendem, który wyznaczył iOS. Te aplikacje oczywiście nawiązują do interfejsu iOS-a, ale no bardzo rzadko są... Skewmorphic, tak? Skewmorphic. Skewmorphiczne. Yy, i, I tyle, no. T, t, t, ten Skewmorphic tak, jest w kilku, kilku bardzo ciężką ręką. Trzyma interfejsy aplikacji zarej hmm. nie tak jak Android. Z mojego, z mojego, czy, gdy po raz pierwszy miałem w ręku w ogóle telefon Windows Phone chyba rok czy dwa, to temu, nie wiem, czy to możliwe, to uderzyło Użby. we mnie to, że to jest bardzo, bardzo ładne, wygodne i fajne, i to będzie telefon dla mojego ojca na przykład, mhm. dla mojej mamy, czy dla kogoś bardzo młodego, chociaż nie, tutaj te osoby sobie radzą świetnie. E, ale to uderzyło mi tam ta prostota, to piękno i przez te dwa lata ten design wchodzi do internetu, wchodzi na strony internetowe, y, wchodzi do bardzo wielu aplikacji, y, no wszedł do Microsoftu, do, do systemu prawda, operacyjnego, do tabletów. No, jest coś, mnie, mnie to osobiście bardzo kręci i widzę, że ten design też wchodzi właśnie do, do blogosfery, do do tak, serwisów tak, internetowych. Nie, jest tyle rządzą, wszyscy tak. to wiemy. Jakby, tak. Ale przede wszystkim za chwilę będziemy w miejscu, w którym dla większości populacji używającej systemów operacyjnych i na mobilu i nie bardziej naturalny będzie kwadrat zbudowany z pikseli, niż kalendarz zrobiony ze skóry. Po prostu to będzie ich y, native tongue. Tak? To, będzie, to będzie język, którym oni się posługują sprawniej niż niezrozumiałymi dla nich odniesieniami do rzeczywistości. To prawda. I, I, I tutaj w tym sensie uważam, że jest to w pewnym sensie jakoś y, y, y, y, bardziej f, do przodu. Ja y. jestem w ogóle fanem minimalizmu i na przykład y, szczególnie właśnie w interfejsach i na przykład to, co Google robi, ten apka Google Maps, ta, ta najnowsza edycja na iPhone jest po prostu pięknym przykładem, jak można zminimalizować interfejs do, do maksymalnie po prostu, uprościć wszystko i dzięki temu spowodować, że coś działa, działa świetnie i wygląda pięknie, więc ja jestem tutaj dużym fanem Google'a. A, a co robił z mapsami Google'a Apple? zaginał im róg i udawał, że odginasz i zaginasz róg tej mapy, tak? Mm -hmm. To z nim robił. Tak, no, to by było... Co było fajne i to było bardzo efektowne. I kiedy ja swojego pierwszego iPhone'a wziąłem do ręki i zobaczyłem, że odgina mi się róg mapy, to po prostu się obszczałem, ale to było w 2008 no. roku. Mm -hmm. A cały czas mapa kapla można sobie odwinąć róg. Dokładnie, dokładnie. Także um, czekamy na iOS 7, który być może bo zobaczcie, co jest najbardziej, najśmieszniejsze to Apple było zawsze in forefront, jeśli chodzi o minimalizm, to oni mówili nam co to jest, jak daleko można mm. popchnąć tę kategorię w interfejsach i para Jobs i Forstal w pewnym momencie tak bardzo rozkochała się w tym pomyśle, że być może poszli o krok za daleko i może dlatego Forstala w, w Apple teraz nie ma zobaczymy, czekamy Dobrze. Następny temat. Ja tutaj będę trochę więcej słuchał, ale też będę mówił, bo jak powiedziałem wcześniej, to, że się na czymś nie znam, nie powstrzymałem nigdy, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Wielkie Czwartkowe za nami. Niestety nie mogłem być, więc więc będę oglądał nagrania i będę podziwiał i zazdrościł, że inni tam byli. Natomiast wśród szacownych grona. Ten, prezentujących, ten, był ten, nasz... Może zapowiem w takim razie. No, no, okay. tak, no, dwa do temu e, był pierwszy czwartek, teraz minęły 24 miesiące, to był 24 e, odcinek, <głos> spotkanie e, z cyklu czwartek social media. Chcieliśmy, żeby było specjalne, było po angielsku. Pierwszym prelegentem był Ewan Sample, który przyjechał do nas z Londynu i między innymi on mówił o tym, co, o czym chcemy rozmawiać dzisiaj. Tak. On mówił o, o tym, że mu się to nie podoba, że te social media się tak industrializują. Że wszystko przeliczamy na performance, że coraz mniej mówimy o emocjach, o relacjach, ale, ale tak naprawdę mimo tego, że tematem twojego wystąpienia Michał z Jaśkiem był performance, było to czym można zarabiać, czy te kliknięcie się przekładają mhm. na, na, yy, na, na zysk, to jednak podsumowaniem jakby było to, że chodzi o relacje, prawda, że te relacje, relacje są bardzo ważne i powiedz Michał, o czym w ogóle jakie ładne przeciwstawienie? Mi na... mieliście taki most logiczny tak, na jak bardzo fajna. Tak, znaczy generalnie ja się zgadzam z tym, co mówił gość z zagranicy, że, że tak jakby nie ma co tego industrializować, ale wydaje mi się, że da się, da się łączyć, robić fajny content, angażować ludzi, ale jednocześnie mierzyć i po prostu sprawdzać, co działa, a co nie. Bo... Każdy socjolog by się z tobą zgodził, że za rządkiem wszystkich ludzi jest rządek ludzi. Dokładnie. trzeba wiedzieć, jak patrzeć. My, my, tak jakby w showroom wyrósł na Facebooku i dzięki Facebookowi się rozwinął do poziomu, do którego się rozwinął. I my no staramy się, staraliśmy się od początku jakąś wypracować sobie receptę na, na, na Facebooka. I na początku to były te sklepy facebookowe, które fajnie, fajnie działały, dzia tak jakby nadal działają, ludzie kupują tam, to nie są jakieś Wielkie liczby procentowo dla nas, ale, ale one działają. Natomiast od początku fanpage był dla nas takim centrum obecności na, na fejsie. No i staraliśmy się wypracować receptę po prostu na, na naszego fanpage'a. I doszliśmy tam do, do wniosków typu, że 5 postów to jest optymalnie, 8 to maksymalnie. Więcej, tak jakby liczby poza tym przedziałem 5-8 e, powodują, że mamy po prostu gorsze wyniki. No i też zrobiliśmy fajną rzecz jakiś czas temu, czyli stworzyliśmy własny system do planowania postów dzięki któremu tam wewnętrznie sobie możemy sprawdzić, kogo promujemy bardziej, kogo mniej, dzięki czemu staramy się być fair wobec wszystkich projektantów, kogo promujemy, natomiast tak jakby głównym celem tego było po prostu mierzenie. Mm -hmm. I e, tak naprawdę od, od dwóch miesięcy nie ma innego linku wrzucanego do na naszego fanpage'a niż linku z naszego własnego skracacza i mierzymy sobie liczbę kliknięć, później w Analyticsie też sobie sprawdzamy liczbę zamówień e, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu wiemy też fajnie, możemy sprawdzić, czy na przykład promowanie postów, co daje promowanie postów, tak, bo ile w lajkach i w tam innych rzeczach możemy to sprawdzić łatwo na fejsie, to tutaj też wiemy, czy promowanie postów rzeczywiście e, rzeczywiście daje, daje trafik. No i na przykład w takich postach konkursowych, przy których, które przez pewien czas bardzo promowaliśmy, okazało się, że promowanie postu tam za załóżmy 100 dolarów de facto zwiększa jego trafik tylko o 3, nie promowanie zmniejsza trafik o 30% czyli mm. nie, jest to aż, nie są to aż tak wielkie liczby że, że to warto robić i tak naprawdę postów konkursowych od tego czasu już nie promujemy no i też wypracowaliśmy sobie taki, tak jakby mamy kategorie postów to może być post z cytatem modowym to może być post z pytaniem do stylizacji co, co wybrać i mamy to podzielone na kategorie wiemy ile średnio dana kategoria postu generuje nam kliknięć no i staramy się po prostu jak najbardziej to optymalizować. Znajdować też takie złote strzały, gdzie tak jak właśnie pokazywaliśmy post, który wygenerował nam jeden post niepromowany, 1200 kliknięć i około 60 zamówień z produktu przedstawionego w tym poście. Także to są tak jakby to są takie złote posty, które jeżeli uda, jeżeli uda się wychwycić i znaleźć produkt, który tak działa i później to powtarzać, to, to, to są naprawdę... Pieniądze płynące z tego. Tak w ogóle, czy wy powtarzacie produkty? Jak często jeden produkt, załóżmy, macie jakiś fajny, całkiem produkt, o którym chcielibyście częściej napisać. Jak często on się może pojawić? Nie, na raczej Facebooku? zdjęcie się nie powtarza. Bo Nigdy. To, nie, znaczy, chyba, że raz się pojawia jako produkt, raz w jakiejś tam stylizacji, tak, czyli mhm. jest częścią czegoś większego, ale tak, żeby jeden post promować, dwa razy wrzucać, to już, to już raczej kiepsko. My to, co też na nas dobrze, u nas dobrze działa i co tam kilka osób mówiło, że będzie próbowało robić, to jest. Zmienianie layoutów tych postów, no bo każdy post u nas ma jakiś graficzny, e, graficzny layout i my po prostu, tak co dwa mniej więcej miesiące, zupełnie, zupełnie go zmieniamy. Logo było w okręgu w lewym rogu, później jest w kwadracie, w, tak w prawym dolnym rogu. czcionki i to wszystko zmieniamy, zmieniamy właśnie dosyć często. I właśnie miałem dyskusję po, po, po wykładzie: ktoś mi mówił, że Ee, że oni uznali, że skoro wymyślili, że wypracowali formułę takiego postu, to teraz nie chcą zmieniać, bo ludzie nie lubią zmian i no są przyzwyczajeni. A właśnie mam wrażenie, że jest odwrotnie, że tak jakby ludzie się trochę zaczynają nudzić e, tym zwykłym układem i po takich dwóch miesiącach, jeżeli zmieniamy, to trochę czuć, że, że ludzie no, czyli, się prostu czyli... świeżo patrzą. Ale nie macie tego takiego. To jest jedno, ale jeszcze z drugiej strony, w momencie, kiedy zdecydujesz się na jeden layout nie próbujesz innych, odciąłeś się właśnie całkowicie od danych na temat mm. tego, na temat całej rzeczywistości, poza tym jednym twoim pomysłem, tak? Więc być może to, co było złotym strzałem w 2009 roku i 2010 roku, nie jest już złotym strzałem 11, 12 i 13. Ale nie tak? mieli czegoś takiego... Rumowcy, słuchajcie, no nie potrafię znaleźć mojego logo, który zawsze był po prawej stronie w górnym rogu. No nie, znaczy... wie, co, to logo jest... Tak, myślę, to po... to taka... na... Gdzie jest, jest logo. logo? Gdzie jest? Całą godzinę szukają tego na no, tak. zdjęciu. Ludzie nie szukają naszego logo, tylko patrzą na ten produkt. No wiem, wiem. Ale no, je, e, wy jak? Ale to ciekawe jest, że mówisz, że nawet takie drobne iteracje powodują, że jednak ten excitement odrobinę się budzi. To no, nie fajnie, wielkie zmiany, ale po prostu... Wiesz, gdybyśmy mieli ten sam layout już od, od roku, to pewnie to by, by szło naprawdę w dół. tak jesteśmy w stanie chociaż utrzymywać mm -hmm. ten poziom tak, tak, tak, jakby w tak. górę. To, co mi się podoba bardzo w tych waszych e, layoutach, to to, że przede wszystkim robicie te mozaiki, mm -hmm. robicie kolaże. To znaczy, że jedno zdjęcie to nie jest jeden produkt, tylko to są właśnie jakieś konfiguracje tych produktów, stylizacje wręcz, e, kafelki. E, no fajna, fajnie to Do wygląda. pewnego stopnia... E, dla mnie, z, z tych marek, które obserwuję i które używają graficznych postów e, intensywnie, jednak w pewnym sensie dla mnie w mojej głowie sobie zawłaszczyliście jednak ten charakterystyczny układ różnorozmiarowych kafelków. I to jest fajne, moim zdaniem. To jest rzecz, która mnie... Ja zawsze wiem, że to jest post showroomu, jak Nawet jeżeli nie widzę, nie mogę znaleźć logo, bo się zmieniło miejsce. Tak? I to jest, to jest fajne. Ale zaciekawiły mnie dwie rzeczy. Pierwsza, to to, że... E, logika mierzenia wasza skierowała mi się bardzo z tym, co ja mogę zrobić z Sotrenderem. Tak? To, że ja mogę takować posty i w związku z tym później mogę sobie porównywać pewne kategorie w ogóle już szerokie, które mają już próbki, które coś znaczą. Więc to jest fajne, bo ja też tak... A powiedz mi, wasze narzędzie jest w stanie na przykład samo ze czas czytać, do jaka marka została, promo, była promowana, czy trzeba, ktoś musi jej ręcznie odegować. Planując, załóżmy tydzień na Facebooku, robimy sobie, dobra, to teraz będzie ta marka i automatycznie jest generowany mhm. ten, taki typ postu, ta marka i jest URL generowany dla, właśnie dla tej marki. Ale drugie pytanie, które jest y, świętym gralem y, social mediów, to jest jak duży jest rozdźwięk między Reakcjami mierzonymi w facebookowych kategoriach, czyli like, komentarz, share, a performanceem takim przeodnoszącym się konwersją na sprzedaż. Czy jest rzeczywiście regułą, że duża ilość reakcji na Facebooku oznacza wyższą sprzedaż? No, generalnie re... tak, raczej tak. Widać, widać, yy, widać pewien, pewien, no, po prostu pewien wpływ lajków na. Bo że To jest tak dosyć, dosyć logiczne. Więcej lajków, więcej osób widzi post i po prostu więcej osób może w niego kliknąć. Także tutaj się wydaje, że jest dosyć, dosyć proste. To też taki, ze świeżych rzeczy robiliśmy teraz targi modowe i wrzuci, postawiliśmy tam fotomat, czyli taką maszynę, gdzie można sobie e, z, zrobić zdjęcie na tle tam ścianki showroomowej. Tak, i... widzieliśmy Dawida. <śmiech> Obserwowaliśmy już <śmiech> na ściance Dawida. I, <śmiech> i słuchajcie... Tych tam, no generalnie statystyki były bardzo fajne, ale wyobraźcie sobie, że jeden taki post, tam w poście, który mówił pozdrowienia ze strefy SHWRM i był link do eventu na Facebooku, jeden post wygenerował średnio 10 kliknięć w ten przejść do eventu. I uważam, że to jest naprawdę. Bardzo też dużo. Widziałem też na wallach znajomych, że tam bardzo dużo lajków pod tym się zbierało, ale no to, to dla mnie było zaskoczenie, że aż 10 osób. No, ja jestem ciekaw, ile dzięki tej właśnie aplikacji waszej ludzi przyszło na ten event jeszcze tego jeszcze dnia. Tego dnia. No, taki wydaje mi się, cel, że całkiem mogło być sporo. Cel był właśnie taki, żeby zachęcić. W sumie m, jestem, zaraz mogę sprawdzić jeszcze, ile osób się attendingowało później, e, czy, czy to było dużo, ale no, no to naprawdę sensowny ruch się z tego zrobił i... Nie ma online bez offline. Końcu, drodzy, nie, nie ma. Miał, yy, no <laughs> ten... no, to jest też ciekawy temat. swoją drogą. Nie ma online bez offline. Yy, jeszcze wracając do tego tematu tych postów, bo wydaje mi się, że tego tematu nie wyczerpaliśmy. E, dwa pytania. Bardzo podstawowe, Michał. Przede wszystkim wszyscy mówią od jakiegoś czasu, ja nie jestem w stanie tego teraz sprawdzić jakoś yy, rzetelnie, ale było wiele takich opisów, wiele takich artykułów, że Facebook już nie promuje tak bardzo postów ze zdjęciami, yy, że promuje przede wszystkim statusy z samym tekstem. To jest raz. Yy, dlaczego wy jednak uważacie, że na najbardziej się sprawdzają u was statusy ze zdjęciami, a dwa, że jednak yy, yy, też powiem. że nie warto, powiem. Przy, jeżeli, jeżeli chcesz przekierować równo na stronę, to dajesz link do artykułu, który zaciąga zdjęcie ze strony WWW. Dlaczego w takim razie właśnie taki wybór postu i dlaczego to jest skuteczne i czy znaczy, to w ogóle Moim zdaniem wytłumaczenie jest bardzo proste. Post ze zdjęciem zajmuje mniej więcej dwa czy 3 razy więcej tyle miejsca, co... Ale rzadziej się wyświetla, czy nie? No nie wiem, czy się rzadziej wyświetla, nie, nie zauważyłem tego. Moim zdaniem to jest tak, jak wrzucasz link do artykułu, to ludzie raczej nie zlajkują tego artykułu na fejsie, mm -hmm. tylko przejdą na stronę tego artykułu i mm -hmm. jeżeli im się to tam spodoba, to zlajkują. A, z, a link, a tak jakby zdjęcie to jest, wiesz, że like w sensie postu, mm -hmm. no i tu jest łatwiej kliknąć po prostu pod, e, pod postem lajka like i później, jeżeli kogoś rzeczywiście zainteresuje, to, to kliknąć link, więc chyba to jest trochę inna logika, nie wiem co Przede na... wszystkim, jeżeli chodzi o zdjęcia, to moim zdaniem ich wartość e, na Facebooku jest taka, że to jest content na Facebooku. Nie, nie da się przecenić, jak bardzo istotne jest to, że to jest kontent gotowy właśnie do ocenienia, do polubienia, do um, odniesienia się, który żyje na tym Facebooku. E, jest tak, słuchajcie, <coughs> ostatnio jakiś zainstalowałem Firefoxa, zainstalowałem sobie wtyczkę do obsługiwania tabów, która z tajemniczego powodu w momencie, kiedy zmieniało się źródło, domena linka, do którego kliknąłem to otwieram jako nową kartę w pewnym momencie zacząłem zauważać że wszystko to, co wysyłało mnie na nową kartę, a nie zostawało w interfejsie, w którym właśnie jestem, dużo mniej chętniej klikałem. Ja uważam, że jest pewna ta mm -hmm. psychologiczna tajemnica w tym, że chcemy pozostawać w interfejsach, w których jesteśmy. I tylko ci, którzy naprawdę są zainteresowani, to mm -hmm. jest fine, Dlatego, że jeżeli chodzi nam o konwersję i przełożenie na sprzedaż, to chodzi mm -hmm. nam tylko o tych zainteresowanych. Ten pusty trafik jest czymś, czym możemy się chwalić, natomiast tak naprawdę chodzi nam o to, ile na końcu zarobiliśmy. Więc to jest moim zdaniem wartość zdjęcia. Ale też pamiętajmy, algorytm edge zmienia się tak dynamicznie, że wszelkie prawdy objawione na temat ogólnych zasad deaktualizują się błyskawicznie. I rzeczywiście był taki moment, nie wiem czy to był eksperyment, który oni po prostu przeprowadzali, że czyste posty tekstowe były w sposób zauważalny częściej wyświetlane, ale, jeżeli, ale to było ile, cztery miesiące temu, Cokolwiek zostało wtedy postanowione jest it's long gone. Jakby ten, ten algorytm zmienia się pewnie każdego ranka. Każdego ranka nowy build z 15 hmm. czy 20 poprawkami jest zapuszczany w serwery, więc to nie są rzeczy, które są trwałe. Tak jak wyszukiwania. Gdybyśmy się zuparli i byśmy jedną rzecz na Google wyszukiwali nie zalogowani, to byśmy każdego dnia dostali odrobinę inne wyniki. Tak jest, algorytmy się zmieniają i rank nie jest wyjątkowy. Zresztą flipboardyzacja y, urządzeń mobilnych też przyczynia się na, do tego, że przecież Facebook musi wrzucać zdjęcia na wierzch i myślę, że nieraz zdjęcie Waszych stylizacji pojawiało się na ekranach tabletów czy urządzeń, mm -hmm. urządzeń mobilnych. Innych. Nie no To jest też śmieszne, jak właśnie ostatnio trendera zacząłem używać, tak żeby też przed tą prezentacją trochę opłatwić mm -hmm. na statystyki i właśnie on pobrał tę historię fanpage'a i pokazuje mi posty dwa. What the fuck? Co się dzieje? Okazuje się, że tam zdjęcia są jako, jako media tak, yy, wrzucone i tak jakby w, w, w, trener mi powiedział, że mam tylko dwa posty, a tam kilkaset yy, mediów po prostu wrzuconych. I bo Dlatego, że u nas tak te zdjęcia dobrze działają, że my nie wrzucamy w ogóle postów z tekstem albo z linkiem. I właśnie jeszcze dochodzimy do jednej rzeczy, czyli każda marka ma swoje mocne i słabe siły. Marka modowa... W sposób najnaturalniejszy na świecie opowiada swoje story zdjęciami. I tak jest. Tak? Dokładnie. nie ma co tu się I opowiada je offline. Możemy o tym w następnym odcinku porozmawiać. Rzeczywiście o sile jednak tak, tak, takiego osobistego doświadczenia temat. dotykalnego. Tak, bo to jest też fajne. Okej. Okay. Więc oto performance. Jak widzicie, w performance wszystko płynie, to, <grafię> tak jak w całym Nie mamy dla Was ostatecznych wniosków i nie mamy dla Was mądrości, które się nie zdektualizują za jakiś czas. I na koniec, jak zwykle, mamy garść narzędzi. Nie ja mogę zacząć. U mnie dzisiaj trochę nietypowo. Absolutnie zainspirował mnie mój przyjaciel, który dzisiaj padł ofiarą wtyczki pewnej do chroma co rozśmieszyło mnie tak strasznie, że po prostu się popłakałem ze śmiechu. Wtyczka do Chroma, wtyczkę do chroma nazywa się N-Cage. Pozdrawiam Cię, Kuba, swoją drogą. Dziękuję Ci bardzo, że sprzedałeś mi to. Wtyczka do Chroma nazywa się N-Cage i robi jedną rzecz. Zamienia wszystkie grafiki we, w całej Twojej przeglądarce, na wszystkich stronach, na zdjęcie Nikolasa Cage'a. Jest to najśmieszniejsza rzecz na świecie, zwłaszcza, że wrzucił screena, na którym wyraźnie było napisane Łebskie chłopaki, odcinek 26 i pod linkiem było zdjęcie Nicolasa Cage'a. Uważam, że to jest jeden z lepszych żartów, który można zrobić komuś zupełnie nie, nie podejrzewającemu w biurze. N-Cage, ściągajcie i podziwiajcie Nicolasa Cage'a w kilkunastu odsłonach wszędzie. Pinterest moim zdaniem wyglądałby świetnie, dzięki wtyczce N-Cage 100 stylizacji Nikolasa Cage'a Biedny Nikolasa Cage'a to jest wszystko, co miałem do powiedzenia, dziękuję bardzo ja dzisiaj chciałem chwilę powiedzieć o dwóch aplikacjach generalnie na pewno kojarzycie karty na których się zbiera stempelki po kupieniu kawy, tak i tak dalej jedna mhm. kawa gratis gratis, tak dalej ja zawsze miałem problem, że te karty gubiłem i na przykład z Coffee Heaven miałem 10 kart z jednym stempelkiem i potem czasami udało mi się ubłagać, żeby mi wymieniono je na, e, na jedną kawę. No więc są, Uwielbiam Cię za to, że o tym mówisz. W życiu bym tego nie znalazł. No mówmy, są, dwie, są dwie aplikacje polskie, Just tak i KekeMeke, e, mhm. które tak jakby trochę to e, przenoszą te karty do, e, do, in, do internetu czy do aplikacji mobilnej. Ja je przetestowałem obie i to jest niesamowite, jak dwa różne podejścia można mieć do tego samego problemu. Just tak w ogóle jest zrobione przez spółkę Łukasza Weicherta. Tam myślę, że dużo pieniędzy w to zostało zainwestowane. I jest to tak nieużyteczna aplikacja, jest to zrobione tak słabo, że ja nie mogłem się nadziwić. E, natomiast Kekemeke, który jest startupem, w ogóle nazwa szalona, <śm> e, ale co najlepsze, te nazwy się zapamiętuje od tak i zobaczycie, mm. że jutro jak. Nie, nie, Kekemeke. Just tak Just, zapomnijcie, Kekemeke będziecie pamiętali. Kekemeke natomiast jest tak jakby no, sama rejestracja. W JustTagu data urodzenia, imię, nazwisko, żadnego Facebook Connecta, wszystko wypełniane. Co jest na zrobione w Kekemeke odparasz możesz zbierać te, mm, te rzeczy. W JustTagu. Je jeżeli przy kasie coś kupisz i chcesz dodać pieczątkę, to pani ci musi dać zalaminowaną kartkę, na <śmiech> której jest kod QR. Oh no. Musisz na nią nakierować i ta aplikacja stara się go zczytać, z czym ma duże problemy. W -e, podajesz telefon... Straciłeś yy, pod... mnie przy QR-kodach. <laughs> podajesz telefon sprzedawcom, tylko swój pin wystukuje na twoim telefonie. Wskakuje ci pieczątka, tak? Wow, Generalnie zupełnie inne podejście do, do, do dwóch rzeczy. Polecam sprawdzić. Niestety no, obie aplikacje mają jeszcze ten problem, że nie ma tam tak dużo miejsc. Też te miejsca się nie powtarzają, więc yy, no, dla, przed nim jest wielka robota teraz chodzić po prostu od knajpy do knajpy i po prostu reklamować i sprzedawać swoje swoje narzędzie. Ale pomysł jest tak dobry i plus jeszcze naprawdę biznesy mają tyle do ugrania na tym, żeby się znaleźć w aplikacji. Super, w ogóle super. Także super. polecam też, ja się nie wiem, czy przypadkiem też w Apple, w Iowa się nie ma nie ma jakiegoś... Coś tak, było zrobiono Tak, tylko znowu te to partnershipy są integracja. na levelu aplowskim w no związku właśnie. z tym karty, które są obsługiwane u nich w... O, jak się nazywa ta aplikacja? Która też boarding passy zbiera. Passbook, tak? Passbook, dziękuję mm -hmm. bardzo. Więc tam też, jeżeli chodzi o karty lojalnościowe to masz Starbucksa po prostu i heja, tak? <laughs> tak. No, więc... Jesz jeszcze chciałem wam pokazać z JustTag'a przykład też kolejny na jakąś to totalny hardcore moim zdaniem. Mej, y, y, y, potwierdzenie maila i strona, która się pojawia z potwierdzeniem maila Times New Romanem, Times New Romanem napisane gratulacje, potwierdziłeś konto tak? nic, żadnej call to action Dróg, kurczę, używaj cieszymy się no, po prostu nie wiem. Ale też a propos rejestracji chciałem powiedzieć. Dlaczego powiedzieć, że dużo pieniędzy zostało opakowane w ten no, Łukasz Weichert to, jest, to no, są duże pieniądze. No. Dlatego ci się wydaje. Nie, ale w ogóle strona wygląda super ekskluzywnie, w ogóle jest przepiękna. Jest wersja na Windows Phone, co oznacza, że trzeba wydać dodatkowe pieniądze na coś, czego nikt nie będzie używał. To są coś, co się za pieniądze, no. Ale już chodzi o rejestrację. Kevin Rose, autor dig.com, aktualnie venture capitalist dla Google, powiedział. W dig przy czwartym polu rejestracji straciliśmy 50% osób. Przy czwartym polu. Jeżeli masz więcej niż trzy pola, które trzeba wypełnić przy rejestracji, straciłeś właśnie połowę swoich klientów. Dziękuję bardzo. Tak zawsze mówił, tak ja, a miał najwyżej zasięgową stronę po prostu wśród tego typu stron na świecie, więc wiedział, co mówi. Więc tak, polecamy, żeby proces rejestracji był jeszcze prostszy. Najlepiej jednokrokowym. E, dobra, teraz ja. Słuchajcie, ja dla odmiany opowiem o aplikacji, której nie myślałem, że powiem jeszcze pół godziny temu, ale chcę powiedzieć to nie tylko dlatego. No bo jest na, chyba teraz na czasie i na topie i nie chcę być za tydzień spóźniony. Otóż jest to aplikacja Waze. E, okay. Jest to startup, o którym jest, nosi, niesie plotka po mieście, że e, Facebook chce ją kupić za miliard dolarów. Szykuje się nam kolejny Jaki Instagram. W-A-Z-E.com e, -E I powiem tak, jeszcze nie zdążyłem jej zainstalować na telefon komórkowy, hmm. ale na odprawiedliwienie powiem tylko tyle, że korzystałem z niej na, ten tele, na telefonie e 1 Asample, który, oh, oh, oh. <laughs> który... No to, to, to może... Waze, Waze, Waze, Waze, Waze, Waze, Waze, Waze? Nie, nie. Najwy... Waze, przez w a e, z W. Najwięcej naj, naj ugrał Waze ze wszystkich aplikacji GPS-owych podczas kryzysu aplowskiego. Mm -hmm. WAZE było małym izraelskim startupem, który miliony ludzi zainstalowały w ciągu krótkich kilku tygodni ja z w zasadzie, czym to się różni od innych tak. aplikacji mapowych. Więc tak, to, to jest oczywiście jest aplikacja, która umożliwia Ci dotarcie z punktu A do punktu B, ale oprócz tego jest tam dużo bardzo fajnych, śmiesznych, zresztą wesołych i ładnie wyglądających e, usprawnień. Co, o czym możecie Ci powiedzieć społeczność, która korzysta z Waze w twoim mieście? o tym, że zmienił się róg na jakiejś stronie, na jakiejś, na jakiejś ulicy, o tym, że jakaś ulica została zamknięta na przykład, o tym, że jest jakiś akurat korek w danym miejscu, że stał się jakiś wypadek gdzieś tam. Oprócz tego, jak jedzie samochodem po mieście, to Waze w czasie rzeczywistym poprawia mapy. bo Jak pewnie zauważyliście, wiele map, nawet Google Maps, nawet mapy Apple są nie... No nie są aktualne. Więc Waze ma zawsze ma najaktualniejsze daty ze wszystkich innych aplikacji, no oprócz tego możemy dowiedzieć się, gdzie są nasi znajomi na mapie, e, czyli to co robi Latitude teoretycznie. E, gdzie są jakieś dobre oferty na, na paliwo. No i wiele, wiele takich innych rzeczy. Gdzie stoi policjant z suszarką. E, no i byłem w szoku. Ewan odpalił tą aplikację w Warszawie i trochę tego jest mało. Tych ale to, jeszcze. nie wiem, czy znasz nawi Expert. Mhm. To jest aplikacja polska, stworzona jest, przez no. ludzi z Politechniki Gdańskiej. I tam nie ma takich rzeczy społecznościowych, ale rzeczy typu Zgłaszanie kontroli, zgłaszanie wypadku społecznościowe. I, to jest właśnie ta i Zmiana różnica. mapy i tak jakby sczytywanie informacji o ruchu z urządzeń włączonych hmm. z aktywną aplikacją działa tam naprawdę nieźle. I to jest właśnie I, różnica, bo Waze ma te automatyczne, które są świetne i rzeczywiście na ekspert jest bardzo mocny i też ma bardzo mocne mapy. Mhm. Więc jakby absolutnie mhm. tak. Natomiast moim zdaniem kluczem jest interfejs, który jest absolutnie nieprawdopodobny Węsołaj. i który pozwala Ci Dodać dane w, w, po prostu jednym kliknięciem w pięknym interfejsie bardzo łatwo, bez żadnego wysiłku, co powoduje, że trafik tych informacji jest pewnie trochę wyższy. A nawi ekspert wciąż jeszcze. No, tak, to jest takie, to tutaj tak się zgłasza, tak? Wypadek czy coś. Ja sobie kupiłem tego nawi eksperta, bo jest płatny, co też trzeba dodać. Mm -hmm. Bo to Waze chyba jest, jest za darmo, czy tak, nie? Tak. Się, jest płatny. Nie, jest za darmo. E, więc ja, no mi się na razie dobrze sprawdza ten nawi ekspert. Lepiej, zdecydowanie lepiej niż Google, Maps, niż Google Maps. i rzeczywiście, tak, tak jak bo słuchałem gościa z nawi eksperta na uli polskiej, on mówił, że nawet na krótkich dystansach odpala, żeby sprawdzić i rzeczywiście czasami udaje się ominąć jakiś korek albo coś, jakiś głupi, głupi wypadek czy coś po prostu dzięki na wii ogóle, Popatrz, bo Google robi to samo z Google Mapsami. Też pokazuje informacje na temat tego, kto ma Androida. E, tymczasem ile osób ma na wii eksperta włączonego w swojej komórce? Tak o, zdziwiłbyś się. Expert, to jest dosyć solidna, duża, z podobno dużą bazą kierowców. W, kierow, flot. Dużo flot firmowych. ma, ma Firmy mhm. mają Experta w komórkach odpalonego i podobno z tego. Korzystają. Ale to jest bardzo dobre, solidne źródło, bo oni po prostu w ram, rano no, rano, rano tak, w nocy. Przy przy korzystają z automapy na najtańszych GPS-ach, więc... Natomiast Waze, tego, tego tego Jeżeli chcemy posiłku. zobaczyć, jak będzie wyglądała przyszłość i co zrobi Google Maps już niedługo, to spójrzmy na, na mały wza. izraelski startup Waze, który stał się przebojem w całych Stanach Zjednoczonych i bardzo wiele osób, nawet po pojawieniu się Google Maps na iPhoneie, nie wróciło już do nich. A o tym, co to będzie znaczyć dla, dla rozwoju Facebooka, jeżeli e, będzie go kupić, to wiemy się, czy pogadamy o tym wtedy, gdy faktycznie będzie chciał go kupić nie będzie to już tylko plotka. Tudzież go zamorduje, zabierze wszystkich ludzi i zamknie usługę. A kuchaj Dobra. Okej, moi drodzy, to wszystko na tyle na, na ten odcinek. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Dawid Pacha z New Agency. Kamil Dziadkiewicz, blog social.pl i agencja Social5. I Michał Ida Showroom. Dzięki. Pozdrawiam.